Rozdział szósty. W ostatnich dniach Pan odzyska swój lud. Świat zostanie spalony. Nieskończona męka grozi tym, którzy odrzucą Słowo Boże. Moi bracia, powiedziałem Wam, że pragnę prorokować. Oto moje proroctwo: słowa proroka Zenosa o domu Izraela, gdy porównał go do szlachetnego drzewa oliwnego, na pewno się spełnił. I gdy Pan wyciągnie po raz drugi swą rękę, aby odzyskać swój lud. Będzie to czas, gdy po raz ostatni słudzy Pana pójdą z Jego mocą zadbać o Jego winnicę i oczyścić ją. Po tym wkrótce nastąpi koniec. Jakże błogosławieni są ci, którzy pracowali pilnie w Jego winnicy. Jak przeklęci są ci, którzy zostaną wyrzuceni, gdzie im się należy. I świat zostanie spalony ogniem. Jakże łaskawy jest nam nasz Bóg, albowiem pamięta o domu Izraela, zarówno o korzeniach, jak i gałęziach, i wyciąga do nich ręce przez cały dzień. Lecz oni są hardym i sprzeciwiający mu się ludem, jednak ci, którzy nie znieczulą swych serc, zostaną zbawieni w Królestwie Bożym. Błagam więc was, moi ukochani bracia, z całą rozwagą, abyście się nawrócili, całym sercem pojednali się z Bogiem i wytrwali przy Nim, jak On trwa przy was. A gdy w swym miłosierdziu wyciąga do was ramiona, w świetle dnia błagam was, abyście nie znieczulali swych serc. Dzisiaj, jeśli pragniecie usłyszeć Jego głos, nie znieczulajcie swych serc. Po dlaczego mielibyście pragnąć śmierci? Oto, gdy przez cały dzień dbano o was, dając wam dobre Słowo Boże, Czyż wydacie zły owoc, abyście musieli być wycięci i wrzuceni w ogień? Czy odrzucicie te słowa? Czy odrzucicie słowa proroków i wszystkie słowa o Chrystusie powiedziane przez tak wielu? Czy zaprzeczycie dobremu słowu Chrystusa, mocy Boga i darowi Ducha Świętego? Czy zdusicie w sobie głos Świętego Ducha i będziecie mieli za nic wielki plan zbawienia, który został dla was przygotowany? Czyż nie wiecie, że jeśli będziecie to czynić wskutek mocy zbawienia i zmartwychwstania, która jest w Chrystusie, zostaniecie przywiedzeni i staniecie przed sądem Boga ze wstydem i poczuciem straszliwej winy i zgodnie z wymaganiami sprawiedliwości, gdyż sprawiedliwości musi się stać zadość, będziecie musieli pójść w jezioro ognia i siarki, którego płomienie nie gasną I którego dym unosi się na wieki A to jezioro ognia i siarki Oznacza nieskończoną mękę Nawróćcie się więc moi Ukochani bracia Wejdźcie przez ciasną bramę I podążajcie wzdłuż wąskiej drogi Aż otrzymacie życie wieczne Bądźcie mądrzy Cóż więcej mogę powiedzieć Na koniec żegnam was Aż spotkamy się przed miłościwym sądem Boga, sądem, który porazi niegodziwych straszliwą grozą i strachem. Amen.